Ten. Browar, krowar. Ten bidec jest średniawka. Nie, średniawka. Nie, a ja, następny będzie przystępny. <głosy> może Ten jest jeszcze bardziej nieprzystępny. Nie, weź go. stresowych sytuacjach na błoku Jestem jak statek zadokowany w bloku Od półtora roku Nikogo na widoku tylko dźwięki i na dziewiątym pierwszym bloku Tak między nami sam na sam z głodami nikt mi nie da tego Co to właśnie nami badam Grunt pod stopami kurwa z butami. Jak końca szepty, słyszane za uszami wciąż sami Jak palec, co dobrze nie duży. Obcy jak ósmy pasażer, podróży milionami Na przestrzeni, sieni rościami obcują tu obcy Wyobcowani ludzie, co to ma być? Pytam, co to ma znaczyć? Tego wrogom nie można wybaczyć, niestety Wszystko ma swe priorytety Visa, a od pokoju do planety Panie i panowie są tacy, co stają na głowie Tak, jakby wszyscy byli w słowie do czasu A sobie jeden z drugim Ja co oni wszyscy są małostkowi a szygać się chce Ten kto to wie, kurwa, życie obskony Jak głębim głównym bulwar zrobi tak jak ja Pójdzie własną drogą Prócz nie ma ze mną nikogo o. Nie mam nie dla nikogo. Nie ma ze mną nikogo. Nie ma ze mną nikogo. że powietrzu rzuć kajniak N, nam się z problemem. Pokój dla tych, co w pokoju są sam na sam samym systemem.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 diametralnie to na ekranie Walka o przetrwanie i kombinowanie Prowadza mnie w stan, gdzie zdecydowanie Za dużo sytuacji, które szybko nurzą, Za dużo ruchów, które niczemu nie służą Dużo, za dużo akcji, które wszystko burzą Które źle wróżą, tak jak cisza przed burzą I urzą, jak psy pierdą z trzy po trzy Dzień, dzień, ten sens jest nie. Witam Cię dniu z poziomu fotela z wnętrzy M3 Witam Cię dniu niewdzięcznym Tu po tej drugiej złej stronie tęczy Witam bez kwiatów na ręczy Bez zastrzeżeń dzień, który przede mną piętrzy Jeszcze większy dzień nad światem wewnętrznym Witam koń z dnia na dzień bardziej niezręczny Jest ten żegesnik Kacę jak dwa ostrza miecze Na razie walczę i na jara nie warczę. Chcesz, że wiesz, ja starczy ci darcze. Może nie wystarczy, ale będę dużo był ciebie nie mam mnie dla nikogo, Nie mam mnie dla nikogo. kogo mnie też Pragnę teraz powyzywać wszystkich od skurwysynów, synów, nie Co chciałbym teraz wszystkich wyzwać od skurwysynów, synów, nie A to się robi tak, nie Już się nie wiedzieli, jak to się robi, nie A to się robi tak, nie A tam pokażę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 z wykopaliska mejska mieliny są nowiny Z wykopaliska mejska mieliny M-A-G-I-K kurwy syny są nowiny Z wykopaliska mejska mieliny co za licho M-A-G-I-K jest Już to była pierwsza zwrotka A jak będzie następny beat To będzie następne dwie Albo może od początku sobie to zaraz... I czekaj, nawet jeśli wszyscy już siebie swątpili Pokażę się mylili, nie czekaj ani chwili dłużej Życie to nie zawsze droga na niej Duże, duże pfka raz na dole, raz na dłużej I potrafię słodko-kaśny być jak czyli gdy się wkurzę To nie do wiary, to czary-mary Słyszę w oddali, to realizm, jak Salvador Dali m tak jak Molder i Scali. Za was czońta spali tym co się odwrócili ga nieco mili jak mili w liczyli Czyli zapraszam syny.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 z autostopem i pochopne opinie, egzotyczne jak minie. Spójrzmy prawdzie, wyczystego, nikt się nie wywinie. Skurwysynie, ej uważaj, kiedy znajdziesz się na mnie, nie będzie bum, bum. Czy słyszysz ten tum, gra magika, Znów robisz tum, Nie jak wigura, a wbrew zasadom, wbrew fizyki, prawom ruszam się z prawo, a więc wicie prawo, wysyny z kamy z kamieniny, M AGIK, oka, skór są nowiny z wykopaliska z co za licho. MAGIK jest, już wyrok wydali, wyrok wykonali, żywcem pogrzebali, mnie towali, na fali syny, co kwiny to nowiny, czyżby wam waminy, miny dźwięki maszyny z powrotem na szyny, powoli na wyżyny I przypomnę wam styl, w którym jestem jedyny, raz, dwa, trzy, no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 z wykopaliska miejskiej mieliny, em magikę, OK, są nowiny. Z wykopaliska miejskiej mieliny, co za licho E magikę jest, są nowiny. Z wykopaliska miejskiej mieliny, em magikę, och, są nowiny. Z wykopaliska miejskiej mieliny, co za licho E jest, już, już, już. No.